Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj będę kontynuował nasz tydzień Marvelowski. I tym razem dla odmiany ja porozmawiam o dwupaku komiksowym. Ja porozmawiam o komiksach z serii Marvel Now. Marvel Now kupuję od początku, jak ukazuje się w Polsce, czyli już kilka lat. Za chwilę zapełni mi się cała półeczka. Przez długi czas czytałem to na bieżąco. Starałem się nie narobić sobie zaległości. W tej chwili no, przyznaję, że trochę tych zaległości sobie narobiłem. Kupuję na bieżąco, odkładam na półkę. Czytam trochę mniej, przez co muszę coraz więcej nadganiać. Ale od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy przysiąść do podcastów o tych komiksach, no bo jednak cały czas wychodzę z założenia od lat, odkąd bawię się w podcasting, że jeśli coś czytam, no to o tym nagram. A jeśli poświęcam ileś tam czasu na przeczytanie czegoś i nie nagrywam podcastu, to no, ciężko powiedzieć, by był to zmarnowany czas i bym niepotrzebnie to czytał, no ale jednak <głos> skoro się w to bawię, no to wypadałoby o tym nagrać i zastanawiałem się od jakiegoś czasu czy warto się za to brać, czy warto nagrywać o wszystkich komiksach, czy warto wchodzić w takie dłuższe serie komiksowe mówić, nie wiem, o spider Spidermanie o kolejnych tomach, czy to kogokolwiek zainteresuje i tutaj Jerry właśnie wyszedł z tym swoim dwupakiem o Deadpoolu, co już dało jakąś tam, jakąś tam sugestię, że faktycznie po co mówić o jednym, skoro tak naprawdę powiem pewnie w kilku minutach a jeśli już opowiem o dwóch, to podcast będzie bogatszy, szybciej przeleci się przez taką serię. No a jeśli na przykład zrobię tak, że mm, nie będę się ograniczał do serii, tylko mieszał w podcaście takie dwupaki, czyli o, o jednym komiksie i o zupełnie innym, to, to może zrobi się to jeszcze ciekawsze. I tak też postanowiłem zacząć. Przy czym postanowiłem zacząć od tych dwóch tytułów, o których dzisiaj będę mówił, a mówić będę o Miss Marvel i o Hawkeye nie bez powodu. To są serie, na które trzeba było bardzo długo czekać. Fani komiksowi krzyczeli, nawoływali, prosili, żeby Egmont je wydał. Recenzje wszelkie były szalenie pozytywne, ale Egmont jechał cały czas dość bezpiecznie. Wydawał Avengersów, wydawał Spidermana, wydawał X-Menów takie bezpieczne serie, które kupi nie tylko fan komiksu, ale po które sięgnie również randomowy. Człowiek, który wie, że coś takiego leci w kinie, może sam widział, a może tylko o tym słyszał i nawet kupi przypadkiem. Mówiło się, no ale taki Hawkeye występuje przecież w filmach, jest jednym z Avengersów, no ale nie jest to tak charakterystyczna postać, nie jest to tak, tak nośna postać i to było zrozumiałe, że Egmont starał się na początku w takie serie nie wchodzić. No, oczywiście fani krzyczeli, wydają beznadziejnych Thunderbolts, a nie wydadzą świetnego Haw Hawkeye'a, no ale to też było niby uzasadnione właśnie charakterystycznymi postaciami widzianymi na okładce. I wreszcie, wreszcie po, po długim czasie, no, po kilku latach wydawania tych komiksów, jesienią podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, Wśród zapowiedzi na rok 2017 znalazły się te dwa komiksy ku wielkiej uciesze i ogromnym brawom publiczności. No i wyszły one na początku tego roku. Ja również między innymi dlatego wziąłem tutaj na warsztat te dwie serie, ponieważ to są serie praktycznie nieznane w Polsce. Okej, okay, taki Hawkeye właśnie wyszedł mniej więcej równo z tym tomem, wyszedł w kolekcji superbohaterów Marvela, no ale to są klasyczne komiksy z tym bohaterem, a nie nowe. To są komiksy, w które raczej trudniej się wbić. No a te dwie serie są na tyle świeże w, w naszym kraju dla naszego czytelnika, że warto zrecenzować je również pod tym kątem, czy nadają się one dla, dla takiej osoby, która nic o nich nie wie? A ja mniej więcej taką osobą właśnie jestem, bo ja nie znam tych postaci. Nigdy nie czytałem samodzielnych tytułów z tymi bohaterami. Okay, I jedna i druga postać przewijała się jako bohater drugoplanowy w komiksach, których czytałem wiele, ale też nie jestem jakimś tam wielkim znawcą. To też nie były jakieś oszałamiające liczby. No ale absolutnie nie wiedziałem, czego się spodziewać po tych komiksów. Do obu komiksów podchodziłem tak naprawdę z zupełnie czystą kartą i nie zawiadłem się. I to się czytało dobrze i to się sprawdza pod tym kątem bardzo dobrze. Ja nie będę tutaj dużo mówił o postaciach, bo to chyba nie o to chodzi w tym podcaście, że ja tutaj was zarzucał e, wiedzą encyklopedyczną. Przy Miss Marvel warto wspomnieć, że to jest postać znana głównie jako blond amerykanka, jako Carol Danvers. Oczywiście ona przechodziła jakieś tam e, zmiany w tę postać, wcielały się inne bohaterki, e, dokładnie z tego, co się orientuje, cztery, włącznie z tą nową, która teraz gości w ramach serii Marvel Now, ale jednak postać, jeśli jest przez kogoś kojarzona, to kojarzona jest jako blond piękność, jako, jako blond amerykanka i to jest szalenie istotne w kontekście tego komiksu, czyli pierwszego tomu nowej serii Miss Marvel pod tytułem Niezwykła, to jest szalenie istotne, ponieważ wokół tego komiksu najprawdopodobniej, z tego co się orientuję, e, do, była spora afera. On trochę zatrząsł tym, tym światem fanatycznych zwolenników, e, nawet nie wiem, czy samego komiksu, czy po prostu pewnych e, schematów, e, czy też po prostu pewnych poglądów. No, mnie ta głównoburza burza całkowicie ominęła. Ja tam, po, po tych wszystkich rewelacjach na temat, nie wiem, Halka Azjaty kobiecej, U U Go Wolverina, kobiecego Tora i tak dalej, po tych wszystkich krzykliwych nagłówkach różnych tam pudelków popkultury, odciąłem się całkowicie od tej części internetu i ja nie miałem pojęcia w ogóle czy tutaj była jakaś afera, czy nie było. Tak naprawdę w momencie, gdy zacząłem ten, czytać ten komiks, a miałem świadomość jak wcześniej wyglądała i kim była mniej więcej Miss Marvel, no to bardzo się zdziwiłem, że, że, że właśnie żadna afryka do mnie nie dotarła. Zaraz napisałem do Szymasa, czy w ogóle było coś, czy było ten głośno, bo to, to, to aż dziwne, że, że, że przecież internet nie pluł się i nie krzyczał. A w skrócie ogólnie chodzi o to, że scenarzystka tego komiksu, Willow Wilson, jest Amerykanką, ale podczas studiów przeszła na islam. No i bardzo długo mieszkała w Egipcie i to się bardzo mocno odbija na fabule, między innymi tego komiksu, ponieważ nową Miss Marvel jest Kamala Khan, nastolatka mieszkająca w New Jersey i co najważniejsze, muzułmanka. No i ma to szalony wpływ na całą fabułę. Tego tomu. Ponieważ w skrócie dostajemy tutaj historię dziewczyny, wielkiej fanki Avengersów, piszącej fanfiki o, o Avengersach, zakochanej w, w Avengersach, młodej szesnastolatki, uczennicy, która przechodzi swoje tam zwykłe problemy, znaczy właśnie niezwykłe, no bo osadzone w innym, w innym kontekście, w innych realiach, w innej kulturze i religii ale próbuje dopasować się do, do środowiska, do społeczeństwa, do rówieśników, a w pewnym momencie na skutek dziwnych, niezrozumiałych przeze mnie wydarzeń ona dostaje nowe moce i staje się nową superbohaterką, ale całość nadal obraca się w, w obszarach życia codziennego, problemów z rodziną, problemów z religią, problemów ze szkołą i z rówieśnikami oraz właśnie problemów z zaakceptowaniem nowej fizyczności, wielkich zmian, jakie zaszły w, w tej dziewczynie. Tak jak powiedziałem, ja nie znam oryginału i... Z jednej strony troszeczkę rozumiem, że mamy gdzieś tam utarty schemat tej bohaterki, ale z drugiej strony, skoro to nie była jedna i jedyna wersja Miss Marvel, skoro ona już się zmieniała, no to tego absolutnie nie rozumiem i to e, wszelkie czepianie się tego, że to jest akurat muzułmanka, no to sorry, ale wrzucam do jednego wiadra z, ze zwykłym po prostu hejtem i ze zwykłą nienawiścią y, ludzi. Moim zdaniem... Y, to wszystko, co dotyczy tej sfery kulturalnej i religijnej głównej bohaterki, nie jest nachalne. To wzbogaca tę historię. No bo samo zderzenie nagłego posiadania supermocy ze zwykłymi problemami nastolatki, to jest już fajne, ale to nie jest niczym nowym. A tutaj mamy jeszcze zderzenie z kulturą i z religią. I już same zwykłe problemy nastolatki kolidują mocno z, właśnie z tą kulturą i religią, a jak do tego dochodzą supermoce i pierwsze takie cholernie nieporadne próby ratowania ludzi na skalę mikro, to też trzeba zaznaczyć, no to to wszystko tworzy bardzo fajny koktajl, to naprawdę wszystko bardzo dobrze się przeplata. A co zaskakujące, tak jak ta cała ewentualna głównoburza do mnie nie dotarła, ta chwala szalenie pozytywnych recenzji już po wydaniu tego komiksu i po lekturze osób recenzujących dany tom już do mnie dotarła i ja się podpisuję rękoma i nogami pod tymi pozytywnymi opiniami. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać na, na, na szerszą skalę, nie wiem, jak to się będzie sprawdzać jako dłuższa historia, ale jako pojedynczy tom wprowadzający coś nowego, coś ciekawego, pokazujący tę historię nieco inaczej, moim zdaniem sprawdza się kapitalnie. I tutaj nie tylko chodzi o islam, nie tylko chodzi o problemy religijne i kulturowe, ale o to, jak ta historia jest przedstawiona, jak ta historia jest nam pokazana. Okej, okay, no ja, tak jak powiedziałem, nie łapię, dlaczego Kamala zdobyła swoje moce. Nie rozumiem, jak do tego doszło, co to miało, co tam się właśnie w zasadzie wydarzyło, dlaczego ona zdobyła te moce i też do końca, na czym polegają te mocy moce ostatecznie, bo ona sama tutaj testuje i ma tych umiejętności cały wachlarz, ale zakładam, że to najprawdopodobniej zostanie jakoś tam później wyjaśnione. No Tak myślę, że ten wątek genezy głównej bohaterki zostanie jakoś rozwinięty i jakoś lepiej umotywowany, lepiej uzasadniony. Natomiast cała reszta sprawdza się idealnie, a do tego dochodzą jeszcze dość nietypowe rysunki, których autorem jest Adrian Alfona, i te rysunki w pierwszej chwili mogą odrzucać. Ja po, od, po otworzeniu tego komiksu, no, troszeczkę miałem nie minę i trochę moje oczekiwania opadły, no bo one same w sobie wyglądają tak sobie, ale w połączeniu z tą historią sprawdzają się świetnie. One są nienaturalne, trochę karykaturalne. Niektóre postacie mają mocno zaburzone proporcje, a do tego, co najważniejsze, kolorystyka. Kolorystyka jest lekka, wesoła, ciepła. No i bardzo szybko, czytając tę historię, wkręcamy się w ten klimat. I to tworzy naprawdę bardzo przyjemną dla oka oprawę i bardzo pasuje do tych postaci i bardzo pasuje do tej historii. Bo taki właśnie jest ten komiks. On jest mocno przyziemny, on jest lekki, jest w małej skali, Kładący nacisk na relacje między najlepszym przyjacielem, na relacje na linii Kamala rodzina, relacje na linii Kamala rówieśnicy, na problemy z oczekiwaniami rodziców starszego, bardziej radykalnego brata, ale też problemy z prawem brata, jej najlepszego przyjaciela. No, historia życia codziennego. I to wszystko okraszone potężnymi zmianami, jakie dotknęły główną bohaterkę. No i właśnie nie nastawiajcie się na komiks taki stricte superbohaterski. Ta geneza bohaterki jest niejasna, a sama kariera Kamali w roli superbohaterki jest tylko jednym z wielu elementów tej historii. Jednym z wielu elementów przeplatającym się z wieloma innymi elementami. Tak czy inaczej mnie póki co ten komiks kupił i jak dla mnie Miss Marvel, tom pierwszy pod tytułem Niezwykła, jest bardzo dobrym komiksem. Nie wiem jak to się dalej potoczy, Trochę obawiam się, czy, czy to jest temat na, na dłuższą serię, czy to nie zmieni się raczej w jakiś taki typowy komiks, a, a, a jeśli nie zmieni się, to czy ta tematyka udźwignie więcej części, dłuższą serię, więcej tomów, no ale póki co zapowiada się to świetnie. I to by było na tyle w temacie Miss Marvel. Drugim komiksem, który chciałbym dzisiaj omówić jest Hawkeye, pod tytułem Moje życie to walka. I to jest znów komiks, który zbierał mega pozytywne recenzje, szalenie pozytywne recenzje. W tym przypadku no, nawet grzebiąc już później w internecie nie znalazłem nic y, krytycznego na temat y, tego komiksu. Wszyscy są zachwyceni, wszyscy chwalą. I w skrócie, czym jest ten komiks? Bo mnie to dość mocno zaskoczyło, że to jest w zasadzie taka trochę antologia. Ten komiks mamy podzielony na kilka segmentów. Pierwszy segment to są trzy pierwsze zeszyty. Znaczy tak, scenarzystą wszystkich komiksów zawartych w tym tomie jest jeden i ten sam człowiek, Matt Fr Fraction. Natomiast yy, za stronę graficzną odpowiadają już różne osoby. I tak, pierwsze trzy zeszyty to jest David Aha. Przy czym te pierwsze trzy zeszyty to też nie jest jedna historia. Na ten pierwszy segment składają się tak naprawdę trzy opowieści. Każda jedna zeszytówka to jest oddzielna opowieść. Następnie mamy zeszyt czwarty i piąty i to jest już zamknięta dwuzeszytówka. To jest nieco dłuższa opowieść, a na sam koniec mamy zeszyt kolejny, szósty. I to jest w ogóle inna bajka, bo to jest seria Young Avengers Presents. Każdy z tych trzech segmentów rysuje kto inny. Za trzy pierwsze zeszyty odpowiada, tak jak powiedziałem, David Aha. I mnie się te rysunki najbardziej podobają. To są takie mm, rysunki z bardzo grubą kreską, z bardzo grubym konturem. W zasadzie bez cieniowania. Ale po pierwsze, postacie na nich wyglądają świetnie. A po drugie, ten komiks jest, y, bardzo dobrze oddaje dynamikę. Kadry, które mają nam pokazać akcję, ruch, wypadają świetnie, a do tego kolorystyka komiksu jest, jest kapitalna. On, tutaj też te kolory nie są jakoś cieniowane, to są raczej plansze z danym kolorem. Na przykład, nie wiem, ściana jest po prostu w jednym kolorze w tle, a nie, nie jakoś tam cieniowana czy, czy zmieniająca barwy. A do tego. Y całe zeszyty są tak jakby w jednym tonie utrzymane na przykład mamy scenę w mieszkaniu gdzie główny bohater nosi fioletową koszulkę no to jego przyjaciółka również jest ubrana bardziej w fiolet i całe mieszkanie też jest w różnych odcieniach fioletu a jeśli mamy gdzieś tam ulicę no to mamy taki szary zmieszany z fioletem gazeta również w tej kolorystyce itd. itd. czasami mamy kadry całkowicie czarno-białe i to też bez cieniowania to są tylko w odcieni czarnym i białym tylko w tych dwóch takie mocno konturowe, mm, geometryczne rysunki. I to się sprawdza świetnie. Mi się bardzo podobały te trzy pierwsze zeszyty pod tym kątem. Natomiast zeszyt czwarty i piąty tutaj za stronę graficzną odpowiada Javier Pulido. Kolory kładł ten sam człowiek, więc to jest mniej więcej w tym samym stylu zachowane. Tutaj nie, nie czuć aż takiej zmiany, aż takiego przeskoku. Ale jednak te ilustracje są jak dla mnie najsłabsze z całego komiksu. Postacie są takie mocno kreskówkowe, ale takie z, z takiej brzydkiej kreskówki. I dla mnie ten komiks tak naprawdę zarówno od strony graficznej, jak i fabularnej nie zachwycił mnie. Te dwa zeszyty stawiałbym raczej na lekki minus tego całego tomu. Natomiast ostatni zeszyt z serii Young Avengers Presents tutaj rysunki robił Alan Davis, no i był też inny kolorysta, także to prezentuje się zupełnie inaczej. To są już takie bardzo mocno komiksowe, takie raczej nie wyróżniające się niczym... Rysunki, to znaczy ich jakość jest oczywiście bardzo dobra, ale tutaj nie ma nic tak charakterystycznego, co, co, co mógłbym w wersji audio przytoczyć bez pokazania wam, wam tych rysunków. Natomiast strona fabularna komiksu. Trzy pierwsze historie bardzo mi się podobały. To są takie trzy opowieści pokazujące nam trzy przygody Clint'a Bartona, członka Avengersów, ale człowieka bez supermocy, no chyba, że jako supermoc traktujemy jego supercelność i to, że posiada bardzo dużo gadżetów, czyli strzału z różnymi działaniami. I tutaj mamy właśnie takie nieco bardziej przyziemne historie tego bohatera, czyli pokazującego jako normalnego człowieka, który gdy spada z dachu, no to rozbija się, uderza i kończy w gipsie. Gdy bije się z kimś, to raczej też kończy pokrofawiony. Przez pół komiksu chodzi, wiecie, z plastrem na nosie i tak dalej, i tak dalej. I, y, mamy trzy historie. Pierwsza to jest Fuchs i ona jest najbardziej taka przetasowana naprawdę jeśli siądziecie do tego komiksu to raczej nie odkładajcie go na bok tylko nie twierdzę, że trzeba przeczytać go od deski do deski ale jak już siądziecie to przeczytajcie chociaż zeszytami, nie odkładajcie na bok przeczytajcie cały zeszyt, bo ja w przypadku tego pierwszego zeszytu odłożyłem go nawet na kilka dni gdzieś tam w połowie i gdy dzisiaj usiadłem do niego z powrotem żeby przeczytać już w całości to musiałem zacząć od początku bo się trochę w tym gubiłem bo to jest tak jakbyście mieli napisaną liniową historię a potem te strony przetasowane ze sobą. Skaczemy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. I to jeszcze jest tak ułożone, że można się pogubić, bo mamy scenę gdzieś tam za oknem, a za chwilę scenę, gdy Clint wypada przez okno, zupełnie inne okno w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym czasie. No to także taka uwaga do tego komiksu. Ale sam komiks oczywiście świetny opowiada o tym, jak, jak Clint... Y Prowadzi negocjacje z właścicielem budynku, w którym mieszka, który próbuje wysiedlić mieszkańców, który nie przyjmuje od nich czynszu oraz opowiada historię psa, którego przygarnął Clint psa pobitego, z którym udał się do, do, do weterynarza, którego wyleczył. Taka właśnie niby prosta historia, tutaj z akcji tyle, że to, to jest niesamowite w tak krótkim zeszycie. W drugiej opowieści poznajemy Kate Bishop, czyli również członkinie Avengersów, która przez pewien czas nosiła imię Hawkeye'a. Oni się przyjaźnią i od tego, od drugiego zeszytu w zasadzie do samego końca jest to historia właśnie tych dwóch postaci. Ten drugi zeszyt już rozgrywa się nieco bardziej liniowo, Poza pierwszą stroną, która pokazuje nam prawie końcówkę tego komiksu w takich poszatkowanych kadrach, to dalej już mamy historię idącą cały czas jednym torem i to jest historia, jedna przygoda, gdzie... Bohaterowie udają się do cyrku i okazuje się, że mamy tam złodziei okradających największych złodziei i oni trafiają w centrum tej całej kabały. Natomiast ostatnia, trzecia historia z tego pierwszego segmentu nosi tytuł Wisienka. Tutaj znów mamy tych naszych, tą naszą dwójkę bohaterów. Zaczyna się od tego, że Clint ma bałagan w domu, ma te wszystkie swoje strzały porozrzucane i wychodzi z domu, by kupić taśmę, po to, żeby oznaczyć sobie strzały, która jest od czego. No i idąc do sklepu w, w, wpada... W wir wydarzeń poznaje kobietę, próbuje kupić od niej samochód, ostatecznie lądują w łóżku, okazuje się, że kobieta ma jakieś tam poważne problemy i zaczyna się taki wyścig i kolejne testowanie kolejnych gadżetów Clint'a on zaczyna ten komiks od słów, że to jest tam chyba dziewiąty najgłupszy pomysł, jaki miał tego dnia i później właśnie skaczemy po wydarzeniach i poznajemy pozostałe osiem najgłupszych pomysłów, jakie tego dnia mu, mu przyszły do głowy i jaką falę wydarzeń za sobą pociągnęły. Bardzo fajny komiks, kolejna taka właśnie yy, bliższa ziemi, bliższa zwykłym śmiertelnikom historia tego Bohatera. Natomiast kolejne dwa zeszyty noszą tytuł Taśma. No, Dużo o taśmach. Nie wiem, nie wiem, czy pytałem słuchaczy, czy ktoś ma taśmę. Ma ktoś taśmę? <głosy> Tylko, że w tym przypadku to jest inna taśma. Tutaj mamy taśmę wideo. Zaczyna się to od tego, że Clint został nagrany podczas misji, jaką tam wypełniał w ramach właśnie zleconą przez Avengersów, zleconą przez rząd, podczas której zabija... Jakąś postać, no i ta taśma została wykradziona. Sam Clint siedzi sobie na dachu, robi grilla z sąsiadami i podlatuje statek, i on zostaje złapany przez agentów tarczy na pokład. Tutaj siedzi agentka Hill, siedzi Kapitan Ameryka, oni tłumaczą może mu, musi wyjechać, musi wziąć udział w aukcji i odkupić tę taśmę, bo jeśli ona wyjdzie na światło dzienne, to, no to będzie potężny problem ponieważ zostaje, zostanie, wiecie, tam yy, dowiemy się, że rząd amerykański zleca morderstwa superbohaterom i tak dalej, i tak dalej. No i mamy całą historię takich różnych pomyłek i wpadek. Clinta najpierw zostaje okradziony, później trafia do kasyna, tam przydarzają mu się różne, inne, niestworzone przygody. Czasami jest to zabawne, czasami trochę mniej. Mnie cała historia podobała się tak naprawdę najmniej, tak jak powiedziałem, zarówno od strony fabularnej, jak i od strony graficznej. Na Koniec dostajemy pewien twist, który jakoś tam prostuje tę historię i stawia ją trochę, w trochę innym świetle, ale całe te dwa zeszyty, jak dla mnie, były po prostu najmniej ciekawe z całego komiksu. Natomiast ostatni bonus w postaci Young Avengers Presents to jest w zasadzie historia Kate Bishop. Młodej Kate Bishop, która była Hawkeye'em, teraz yy, zakłada swoją drużynę złożoną z młodych superbohaterów, która dowiaduje się, że Clint żyje i ten Clint rości sobie prawa do swojego łuku i do swojego nazwiska. Zakładają się, robią sobie zakład Robin Hooda, ona go przegrywa i tam zostaje, jest trochę poniżana przez tych swoich przyjaciół. Później wykrada ten łuk z kwatery Avengersów i ta historia na samym początku prezentowała się raczej marnie. Że to taka, taka młodzieżówka o, o romansach, o, o, o przygodach tych młodych bohaterów, takich niekoniecznie ciekawych, te dialogi i ich perypetie i, i, i to, co między nimi zachodzi, relacje między nimi też nie były jakoś najciekawsze, ale ten komiks w trakcie zaczyna prezentować nam inną historię. Zaczyna prezentować nam zderzenie właśnie młodej grupy ze starą grupą, zaczyna nam e, przedstawić stawiać tę starą grupę jako już takich innych superbohaterów, którzy teoretycznie zapomnieli o tym, jak zaczynali, ale z drugiej strony trochę o tym pamiętają i, i gdzieś tam chcą pogodzić się z tymi młodymi, chcą ich wziąć trochę pod opiekę, chcą by oni też im pomogli i żeby tak to starsze pokolenie z tym młodszym żyło w jakiejś takiej symbiozie i to się robi naprawdę fajne i to w pewnym momencie ten komiks y, nabiera trochę innego wydźwięku niż mogłoby się zapowiadać na samym początku i ja byłem przekonany, że ten zeszyt ocenia najniżej, a on ostatecznie pozostawił mnie z bardzo dobrymi wrażeniami. Na sam koniec tego tomu dostajemy jeszcze galerię okładek. Zwykle o tym nie wspominam, ale te okładki są cholera bardzo fajne. To jest... Widzicie, jaka jest okładka pierwszego zeszytu, bo ona zdobi cały ten album, cały ten tom komiksowy, natomiast okładki zeszytów od 2 do 5 czyli tej podstawowej serii, również znajdziecie właśnie na końcu i one wszystkie są w tym stylu, pełne takich geometrycznych elementów zachowanych w tej kolorystyce z różnymi odcieniami fioletu wchodzącego trochę w, w taki ciemny róż. Bardzo mi się to podoba, bardzo fajne okładki ma ta seria. I to by było na tyle. Ostatecznie podsumowując dwa bardzo dobre komiksy, Miss Marvel jest bardziej wprowadzeniem do czegoś większego, do dłuższej historii, którą ocenimy tak naprawdę dopiero po czasie, natomiast Hawkeye jest antologią. Nie wiem jak to jest z kolejnymi tomami, czy to cała ta seria jest zrobiona na tej zasadzie. Wcale bym się nie pogniewał i raczej jeśli miałbym obstawiać w ciemno, to zakładałbym, że tak będzie, bo trochę dziwne jakby to w tym momencie ruszyła jakaś ciągłość i historia rozpisana na, nagle na więcej zeszytów. Ten tom już pokazuje nam na razie zwykłego człowieka, który z jednej strony dokonuje rzeczy niemal boskich, przeznaczonych dla superbohaterów, a z drugiej boryka się ze zwykłymi problemami zwykłych śmiertelników, ale też już dokłada nam różne cegiełki do prezentacji tej postaci. I już ten tom wypada świetnie. Ja mam nadzieję, że właśnie na tej zasadzie będą budowane kolejne tomy, będą tworzone kolejne tomy, które będą nam prezentować kolejne zwykłe, proste teoretycznie historie, które gdzieś tam mimochodem będą przemycać nam jakieś yy, głębsze, jakieś większe elementy budujące nam tę postać. No, i już przechodząc do samego końca, bo miało być krótka, a wyszła jak zawsze. Nie wiem, jak będę dalej omawiał te serie. Nie wiem, czy w ogóle będę je omawiał. Pewnie tak, bo gada się o nich bardzo dobrze. Kolejne tomy obu serii są już w zapowiedziach Egmontu. Miss Marvel, drugi tom wyjdzie w czerwcu, a trzeci w grudniu 2017 roku. Natomiast Hawkeye wyjdzie w październiku. Na razie tylko drugi tom jest zapowiedziany. Ja na pewno kupię to od razu. Chyba, że nadchodzący wrzesień zweryfikuje moje wszystkie plany finansowe, bo to cuda mogą się zdarzyć w najbliższym czasie, ale zostawmy to tę przyszłość, zostawmy przyszłości, natomiast na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli nie macie ochoty na, na, na takie typowe, zwykłe historie superbohaterskie, jeśli już się oczytaliście o kolejnych przygodach Avengersów, o kolejnych kosmicznych walkach, o kolejnym ratowaniu galaktyki, świata, czy multiwersum, a chcecie zejść trochę na Ziemię i poczytać o, o zwykłych, przyziemnych przygodach superbohaterów, to te komiksy będą dla Was idealne. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. You it, man. Game over. Man. It's game over.